No, dzień dobry yy, mamy 12 czerwca 2016 yy, Udało mi się stać skoro świt. Jest jeszcze 9 nie ma, a ja już do kotła leję wodę, już gaz włączony Odpalamy odpalamy ważenie piwa czwartej warki Już <tryk> Już wiem, że będą pewne problemy, bo drożdży mam za mało, ale mam na to plan, ale o tym później. Na razie, na razie to tyle w tym wejściu. Do usłyszenia. No, pierwszy słód pszeniczny poszedł do kotła. A! Zaległość. Nie powiedziałem co to będzie. No, mam mam zamiar uważać hefewajcena, czyli to takie będzie piwo pszeniczne. Yy, takie lekko kwaskowate, rzeźkie ekstrakt yy, taki koło 12 12 plato takie wakacyjne letnie yy, z tym że warkę podzielę na dwie części i yy, jedna część będzie w miarę taka tradycyjna, a do drugiej chciałbym dodać ale to będzie później, dużo później to już na na kolejnych gdzieś tam etapach. Nie dzisiaj na pewno. <śmiech> Nie dzisiaj. No za nawet może 2-3 tygodnie się to stanie. Chciałbym dodać taką pulpę z mango. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No w każdym bądź razie ważę, ważę hatowajcami. Do kotła przed chwilą poszedł słód pszeniczny. I 25 minut będzie sobie w tym kotle teraz się zacierał to poszło 46 stopni gaz jest wyłączony no i, i na razie tyle takie szybciutkie wejście, bo, bo muszę mieszać e, chyba, chyba rozumiem chyba zrozumiałem o co chodzi z tą pszenicą. pierwszy raz zacieram pszeniczne, które ma, będzie miało no, głównie pszeniczny zasyp. No i ta pszenica na razie jest w tej chwili w kotle tylko. słód pszeniczny. No i to jest po prostu masakra. To jest takie jakiś gęste, kurczę, że tam tym mieszadłem nie mogę zamieszać. To jest takie zdrapywanie z tego kotła od dołu. Żeby to wszystko tam nie przywarło, nie przypaliło się. Prawda, temperatura to jest jeszcze taka temperatura. No teraz dążę do 67. Podgrzewam, żeby wrzucić te słody, ten słód pilznański. No ale zaczynam trochę się martwić, że mogę do meczu nie zdążyć tego przefiltrować, jak to takie jest w tej chwili pod gotowaniu, gęste. No, to na razie tyle znowu. No to tak jest. W kotle mamy już wszystko, co ma się zacierać, czyli 5 kg słodu przemicznego i 2 kg słodu bizneskiego. To są... <śmiech> Przepraszam. Oba te słody są z firmy Weyerna, to jest najwyższa półka w to moje piwo. Mogę sobie zrobić premium. Yy, ta pszenica to jest naprawdę coś yy, takiego chyba selektywnego. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem pełen z jednej strony nadziei, a z drugiej strony pełen obaw, bo, bo to jest trudne. Chyba. Może być trudne filtrowanie. Tutaj się jeszcze martwię, bo samo mieszanie było. Wyzwaniem. No i ale teraz teraz to wszystko się zaciera. Podgrzamy do 67 stopni. Gaz wyłączony. 75 minut. W tej chwili będzie zacierania. Zrobię tym razem. Przepraszam, <śmiech> zacierało jeszcze pszenicę. No to, to chyba tyle. W każdym razie, a jeszcze jedna rzecz. Pierwszy raz pszenica i pierwszy raz nie jest to zacieranie infuzyjne. Infuzyjne, czyli takie, że się podgrzewa do, do zakładanej tam temperatury, wrzuca się słody i czeka się aż się zatrą. Natomiast to, to zacieranie, które ja robię, nie zapomniałem jak się nazywa, ale wymaga kilku przerw na różne rzeczy. Tam jest jakaś przerwa zakwaszająca, przerwa jakaś, tam przerwa jakaś tam. No ja robię teraz yy, w sumie będą trzy przerwy. Pierwszą mam już za sobą. To była ta przerwa, kiedy wrzuciłem pszenicę i 25 minut. Teraz 75 minut mamy godzinę dziesiątą więc wszystko idzie w dobrym tempie na razie oby, oby tak dalej oby ta filtracja nie okazała się jakimś jakimś blokerem tym bardziej, że mój wężek za plotu jest dosyć dosyć krótki no zobaczymy zobaczymy nie ma co się zawczasu chyba tym przejmować tak nie wiadomo jak zobaczymy do, do usłyszenia no i mamy mam kolejną przerwę tym razem po podgrzaniu do 72 stopni 20 minut to akurat pozwoliło mi zrobić sobie kawałek i pochrupać jakiś ciastoczka a tymczasem zastanawiam się bo eee, mam 30 litrowy garnek a sądzę że mi się tego wysłodzi grubo powyżej 30 litrów no i, i szkoda mi Szkoda tego. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Będę musiał po prostu wysłodzić no, na maksa tyle ile wejdzie. Ekstrakt będzie pewnie sporo powyżej 12. Tego co się zrobi. Potem skoryguję wodą, zobaczymy. Zobaczymy, jak to zrobić. No i jeszcze się zastanawiam. No w tej recepturze, którą mam, jest na góryczkę 30 gram chmielu i ja tyle mam. Ale coś tam jeszcze grzebnałem w swoich zbiorach i mam jeszcze trochę innych chmieli i się zastanawiam, czy Chyba dorzucę jeszcze 10, bo ja lubię goryczkę. Także to prawda innego, ale ale marynka ładnie pachnie. Chociaż to ma goryczkę to może mniej istotne. Może jeszcze, no jeszcze mam Willa Mate. Może tego Willa Mate dorzucę. No nie wiem. Zobacz, zobacz yy, poinformuję. To do usłyszenia w następnym, w następnym wejściu. To rozpoczynam wysładzanie. A właśnie, tak sobie uświadomiłem, czy, yy, słuchając podcastów innych, że w zasadzie to nie powiedziałem, że słuchacie 314 czyli 3,14 to jest pi, BO to jest wo, razem piwo. Świetna domena. Dobrze, rozpoczynamy rozładanie. W międzyczasie otworzyłem sobie pszeniczne piwo y, z grodziska. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że koncerniak, ale, ale byłem ciekaw, no ciekaw już tego y, co tutaj mamy na etykiecie, że to jest. Ważone w Grodzisku, ekstrakt, ekstrakt 13,6, mocne pszeniczne, dymione, ciemne. Legenda o mnichu Bernardzie to część piwnej tradycji Grodziska Wielkopolskiego. To na jego cześć ważymy bernardyńskie ciemne, piwo bogate w smaku i aromacie, dzięki połączeniu słodu pszenicznego, dymionego, drewnem dębowym i jęczmiennego słodu palonego. Alkoholu to ma 6,3. Słaby mój wech butelki Żadne wędzonki nie wyczuwa No Jak na Koncerniaka to, to naprawdę Wydaje mi się, że, że, że udana Dobrze, to ja się w tej chwili rozłączam Bo podczas wysładzania potrzebne są wszystkie ręce I do usłyszenia pochwalę się ile się on tego udało zrobić jak bardzo się zatykało bo to pszenica, podobno z tym są problemy pierwszy raz pszenicę robię do usłyszenia posładzanie idzie nadspodziewanie dobrze nadspodziewanie może rzeczywiście byłem za bardzo aż przestraszony tym, że to pszenica nasłuchałem się, naczytałem różnych rzeczy ale idzie dobrze piwo jest bardzo jaśniutkie brzeczka bo to dopiero będzie. Bardzo, bardzo jaśniutkie naprawdę. Ekstrakt zmierzyłam tej brzeczki przedniej, czyli tego co w tej chwili zaczęło dopiero lecieć, no to 18 jest to znaczy, że że może wcale nie będzie tego piwa tak dużo jak się początkowo spodziewałem z tych słodów jęczmiennych wychodziła mi ta brzeczka przednia nawet powyżej 20 w tym filtratorze po wierzchu pływają jakieś takie dziwne szumowiny w których z jęczmieniem w momentu przelać zapraszam za tą przerwę yy, troszkę zmniejszyłem tempo wysładzania bo bo wydawało mi się za, yy, za duże piwo z Grodziska Wielkopolskiego całkiem zatne naprawdę niezłe tej wędzonki ja nie czuję yy, całkiem ładna Pała piana. Przyjemna goryczka. Wydaje mi się, że jak naprawdę na koncerniaka, na prawie koncerniaka, powiedzmy wyższa półka koncerniaka, to to naprawdę przyzwoita. Także to tyle, a żeby tak zorientować się w czasie, to mamy godzinę 12.30. 12.30 jestem w trakcie wysładzania. Na, na początku wysładzania zobaczymy. Na razie jestem zadowolony, zadowolony jestem, bo bo idzie to filtrowanie lepiej niż niż się spodziewałem wbrew, lepiej wbrew moim obawom. No to znowu do usłyszenia. No tak, wracam, jest godzina 14.38, jestem po słodowaniu, wysłodziłem tak około 26 litrów, ale o dosyć wysokim ekstrakcie, bo to jest gdzieś w okolicach 15, więc jeszcze mi odparuje, będzie 16-17. No to oznacza, że moim zdaniem będzie trzeba dwóch fermentatorów na pewno użyć, żeby to wszystko zmieścić i żeby to miało ekstrakt w okolicy 12. No 12 nie chcę przekroczyć, bo to nie będzie wajcem. Oczywiście nie odbyło nie obyło się bez, bez rozlewania, bez brudzenia. Ja jak zwykle nie wiem, jak naprawdę nie wiem, jak ludzie to rozmieszkają. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i zdecydowałem się jednak na dosypanie chmielu Jeszcze dodatkowo 10 gram granulatu Willamate Oprócz tego, oprócz tego Na goryczkę na 60 minut W tej chwili Kocioł, kocioł jest na gądzie Podgrzewa się Brzeczka do wrzenia. No i będzie, będzie się gotować. Także. A ja mam teraz chwilę znowu odpoczynku, bo na, podczas filtrowania to jest jednak bieganie, przynajmniej w moim wypadku. No ja nie potrafię tego zrobić stacjonarnie. Na kuchence indukcyjnej cały czas grzeje gar, w którym, żeby mieć wodę do wysładzania. Tutaj w garażu wysłazam, więc jest bieganie z jednego miejsca na drugie, mierzenie wciąż ekstraktu. No nie wiem, może kiedyś dojdę do jakiejś prawy, ale jak na razie to trudno mi sobie wyobrazić, jak to można by było zrobić inaczej. Piwo, piwo brzeczka, jest bardzo jaśniutka. Wydaje mi się na dzień dzisiejszy że zrobię tak. Do jednego fermentatora pójdzie połowa i no, do drugiego jak mi się. też połowa, dobrze. I tylko jedno, do jednego fermentora za, zadam saszetkę drożdży, a drugi poczeka do jutra na drożdżę. Mam nadzieję, że nic się nie stanie w tej brzeczce. A ja jutro jeszcze nie wiem skąd wezmę drożdże. Chyba będę musiał wyjść. Na chwilę wyskoczyć z pracy do jakiegoś sklepu. No chyba nie będę miał wyjścia. I tak zrobię. Yy, tak. No Dobra, tyle w tym wejściu. Do usłyszenia. No i właśnie, mamy najdłuższe ważenie współczesnej y, historii, jakby to nie brzmiało. Mamy prawie godzinę dwudziestą za 5 po meczu. Polska, biało-czerwoni, 1-0 dla Polski. Milik strzelił piąty, piąta próba i udana. <ślad> zajebiście. 1-0, super. No i, no i właśnie, wygraliśmy a, ale ja jestem trochę w lesie bo w związku z tym mam w kotle cały czas cały czas mam brzeczkę jeszcze w kotle no i muszę ją przelać jeszcze dzisiaj koniecznie, przeleję ją do dwóch fermentorów czy fermentatorów właśnie tak się zastanawiam jak to mówię czy ja to dobrze mówię i chyba, chyba jutro za... Polska biało czerwona chyba jutro zadam oba drożdże oba, mam nadzieję, że będą oba bo na razie mam jedne ale mam nadzieję, że jutro będą dwa ale koniecznie dzisiaj przeleję zamknę szczelnie na tyle szczelnie, na ile pozwala na to fermentator i, i, i tyle i jutro, jutro zadam droży, jutro skoryguję BLG, które wynosi, nie wiem ile mart nie sprawdzałem ale biorąc pod uwagę, że przed gotowaniem było 15 brixów po gotowaniu spodziewam się będzie 17 zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie z takim dwudniowym ważeniem Chyba spoko ludziom się to udaje, więc, więc dlaczego miałoby się nie udać mi. Teraz czekam, aż się zagotuje woda. Muszę wysterylizować fermentory lub fermentatory. Sprawdzę to. Sprawdzę, jak to się mówi i, i będę mówił następnym razem. Polska. Następnym razem będę mówił już dobrze. Aha, w międzyczasie czasie, oczywiście ten dobry humor to nie tylko z powodu Polski, ale jeszcze wypiłem też y, smaczne dwa piwa po drodze, więc, więc y, no udany dzień, wspaniale jest, wspaniale. I Polska, I Irlandia 1-0, trzy punkty mamy, prowadzimy w grupie, bo, bo Niemcy z Ukrainą zagrają dopiero za, y, za godzinę. Na razie jesteśmy pierwsi niech, kurde, niech się starają, niech bro, niech się, te, niech y, gonią lidera, tak? No, tyle. To, to na razie tyle w tym wejściu, nie wiem, czy jeszcze będę wchodził, ale jak fajnie, jak ja się cieszę. Dobra, cześć. Podsumowanie dnia. Mówiłam? Polska wygrała? No, mówiłam wiem. Tak. Dobra, która godzina? Godzina jest za 25. Wyskoczyłem jeszcze z psami po to, żeby nie gadać w domu. No i co mamy? Helga, cicho. Spokój. Chodź tu. Hej. Chodź tu. Jakiego to, że piwam dzisiaj naważył? <śmiech> Naważyłem hefa Wajcena. Już nie będę opowiadał, bo, bo nie za bardzo jestem w stanie, już nie wszystko pamiętam. Znaczy, wszystko mam zapisane. Będzie na pewno e, gdzieś tam w jakichś notatkach. Uważyłem hefa Weicena. Mam w tej chwili 22 troszkę powyżej 22 litrów e, brzeczki o ekstrakcie. 14,6 Więc jak policzyłem tam sobie jakimś kalkulatorem to muszę dolać prawie 5 litrów wody, żeby było 12. Nic na razie z tym nie zrobiłem. Nic, to znaczy nie dorzuciłem, nie dorzuciłem drożdy. Nie, nie, nie, nie wsypałem jeszcze drożdy. Jutro to zrobię. No bo jest, no bo muszę kupić drożdże jeszcze jedne, no bo się martwię, że z jednej paczki może, jedna paczka może nie dać rady. No i tyle. No i w zasadzie jestem zadowolony. Bełdebiut, smak tej brzeczki jest obiecujący, goryczka jest bardzo taka... Fajna, jest dosyć mocna, to znaczy taka jaką lubię, ale, ale taka bym powiedział złamana różnymi takimi egzotycznymi zapachami, które pochodzą pewnie z tych wszystkich jakichś tam skórek, skórek pomarańczowych, które dodałem, jestem zadowolony, tak. Jestem po debiucie pszenicy, jestem po debiucie zacierania z kilkoma przerwami. I wiem, że brzmi to mało profesjonalnie między pokaz poważnie, bo trzeba by było nazwać te przerwy, no ale co tam? Grunt, żeby piwo było, z tego wyszło dobre. Zatem jutro będzie.. Będzie zadawanie drożdży, No i jeszcze nie wiem, czy rozleję to na dwa fermentory, czy nie rozleję, bo 28 litrów to na styk mi się zmieści. No, z kolei na dwa to będzie tak bardzo dużo miejsca, mam też małe fermentory, bo sobie kupiłem taki wiaderka po 15 litrów, ale to znowu niewiele, niewiele zostanie tam miejsca, poza tym one nie całkiem są gotowe, bo w pokrywce nie mam wszystkich dziur, które potrzebuję. Zastanowię się, zobaczę. No, tyle, no. Jak nie rozleję do dwóch, to nie będzie tej... A nie, będzie, bo jeszcze cicha będzie. Więc teraz. Teraz nie jest to konieczne. Yy, chodzi mi o to mango, które bym ewentualnie na cichej dorzucił. To jeszcze w takim razie nie przesądzone. No, okaże się. Bardzo, bardzo udany dzień. Prawie 22. Yy, jeszcze coś sobie. Szczycie sobie poczytam. Polska biało-czerwań wygraliśmy na euro. Zdaje się, że to pierwsze zwycięstwo na euro. Eee... Super no. To, to koniec, koniec już e, tego dzisiejszego dnia, tego dzisiejszego mojego nadawania. Pijcie dobre piwo. A jak nie pijecie dobrego, to chociaż nie pijcie złego. Brano!